Minęła siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone. To po pokłosie eksplozji miny, pułapki pod samochodem PKW ranny został jeden żołnierz. Dziś pierwsze obwieszczenie. Jutro spodziewane są obniżki na stacjach. Rządowy pakiet paliwowy wszedł w życie. Koniec driftów i jazdy na jednym kole. Od dziś będą wyższe kary za te wykroczenia drogowe. Bezpieczeństwo żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Liban jest najważniejsze. Czasowo zostaną zatem ograniczone patrole. Taką decyzję podjęto po wczorajszym incydencie na południu kraju. Rutynowy patrol został zatrzymany przez wybuch miny pułapki pod polskim pojazdem. Niegroźnie został ranny podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej. Te informacje przekazał rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Oczywiście robimy wszystko, żeby te zadania operacyjne wykonywać. Natomiast na tę chwilę na pewno zostaną ograniczone patrol.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 Kilka godzin później, także w Libanie, doszło do tragedii. Zginął indonezyjski żołnierz, drugi jest ciężko ranny. To skutek eksplozji rakiety, jej pochodzenie jest na razie nieznane. ONZ wzywa wszystkie strony wojny na Bliskim Wschodzie do zapewnienia bezpieczeństwa personelu UNIFIL. A ten temat wróci za chwilę w sygnałach dnia. Gościem jedynki o 7.15 będzie były wiceszef MON obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Rządowy pakiet paliwowy wszedł w życie. Zakłada obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa oraz wprowadza mechanizm ustalania ceny maksymalnej. Pierwsze obwieszczenie w tej sprawie spodziewane jest dziś. Z kolei jutro obniżki mają być widoczne na stacjach benzynowych. To jednak nie kończy sporu politycznego wokół cen paliw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 na kierować wobec Donalda Trumpa. Polakom przychodzi płacić cenę za wojnę, za piekło, które nie my rozpętaliśmy. Rząd szacuje, że ceny paliw spadną o złoty 20 zł na litrze. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To była zbrodnia, która wstrząsnęła światem. Cztery lata temu Rosjanie podczas okupacji Buczy zabili ponad pół tysiąca osób. Rozstrzeliwali cywilów. Część z nich wywieźli. Kilkudziesięciu mieszkańców wciąż uważa, uważa się za zaginionych. Polska delegacja odwiedzi w tym tygodniu Ukrainę i weźmie udział w uroczystościach upamiętniających zbrodnie wojenne w Buczy pod Kijowem, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jest kolejna rocznica Buczy, tej bestiaski zbrodni dokonanej przez Rosjan na ludności cywilnej i mają się tam spotkać przedstawiciele parlamentów europejskich, żeby pokazać naszą solidarność z Ukrainą. Masakrę odkryto po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Buczy. 31 marca obchodzona jest rocznica wyzwolenia miasta. To są aktualności jedynki. Trzy złote medale olimpijskie, dwie kryształowe kule za zwycięstwo w Pucharze Świata, trzy wygrane turnieje czterech skoczni. A to tylko część osiągnięć Kamila Stocha w jego 22-letniej karierze. Wczoraj w planicy oddał ostatnie skoki podczas zawodów kończących sezon. Była radość i koncentracja. Tak o ostatnim skoku mówił Kamil Stoch. Chyba nie da się tego opisać słowami, tych emocji, które we mnie były, bo to była radość. Do końca byłem skoncentrowany i chciałem po prostu oddać ten najlepszy skok. No i po prostu zobaczyłem tylko flagę, nie? Zobaczyłem flagę, ruch flagą, pojechałem. Do pożegnania Kamila Stocha ze skocznią narciarską wrócimy za chwilę w aktualnościach sportowych. A w aktualnościach jeszcze ważne zmiany dla kierowców i motocyklistów. Koniec driftów i jazdy na jednym kole od dziś obowiązują wyższe kary za te wykroczenia. Motocykliści złapani na jeździe za jednym kolei kierowcy aut świadomie wprowadzających pojazd w poślizg stracą prawo jazdy na trzy miesiące i zapłacą wyższe mandaty. Kierunek zmian chwali Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.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 Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Skoczek narciarski Kamil Stoch, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, zakończył wczoraj sportową karierę. Swój ostatni skok oddał na Mamucie w Planicy, gdzie tradycyjnie odbyły się zawody wieńczące sezon Pucharu Świata. Po skoku i uroczystym pożegnaniu powiedział. Jutro zaczynam nowe życie. Na razie mam w głowie to, co będę robił jutro, a jutro wstanę rano. Mam nadzieję, że się wyśpię porządnie. Pójdę po kawę i kroasanta dla siebie i dla żony. I tak zacznę dzień, pierwszy dzień emerytury. A Ewa Stoch, żona Kamila była starterem w jego finałowym skoku. Tak o Stochu powiedział trener kadry, Maciej Maciusiak. No, żegnamy legendę tego sportu, a ja go zapamiętam nie tylko jako zawodnika, ale jako świetnego człowieka. Kamil Stoch to trzykrotny mistrz olimpijski. Dwa złote medale wywalczył w Soczi, a jeden w Pjongczangu. Polscy piłkarze zagrają jutro na wyjeździe ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W półfinale Baraży biało-czerwoni pokonali Albanię 2-1, a drużyna trzech koron wygrała z Ukrainą 3-1. O jutrzejszych rywalach mówi selekcjoner polskiej kadry Jan Urban.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 Jutrzejsze spotkanie w Sztokholmie Rozpocznie się o 20.45 Transmisja na naszej antenie A już od 20.00 piłkarskie studio Polskie szablistki zajęły czwarte miejsce W zawodach Pucharu Świata w stolicy Uzbekistanu Taszkencie, W meczu o bronz przegrały z Japonkami Na siódmej pozycji w stolicy Kazachstanu Astanie uplasowały się szpadzistki Belki Asper Philipsen Wygrał kolarski klasyk Gandawa Wewelgen A Duńczyk Jonas Winigord Triumfował w siedmiotapowym wyścigu Dookoła Katalonii Ponownie o sporcie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 Zachmurzenie będzie dziś duże i całkowite, z niewielkimi tylko przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju może padać deszcz, tam też będzie najchłodniej, najcieplej, przepraszam, od 10 do 12 stopni na przeważającym obszarze 8-10 stopni, najchłodniej na zachodzie 6-7, tutaj najwięcej przejaśnień. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.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 Lidl. To się opłaca.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 Got a way to get out of this one-story town So you swallow your pride and feel the gas And you're laughing inside about kicking your ass And you gotta stand up If you don't, then you're just falling Radio. Program pierwszy jest 13 minut po godzinie siódmej. Sygnały dnia. Poniedziałek, ostatni poniedziałek marca, 30 dzień tego miesiąca, jednocześnie 89 dzień roku, do końca roku 276 dni. Słońce wzeszło o 6.16, zajdzie 6 minut po godzinie 19. To wszystko w związku z tym, że zmieniliśmy czas z zimowego na letni. Dzień potrwa 12 godzin i 51 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 56 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą Amadea, Amadeusz, Amalia, Amelia, Aniela, Częstobor, Dobromir, Jan, Joachim, Kwiryn, Kwiryna, Leonard, Lutobor, Mamertyn, Mamertyna, Piotr i Zozym. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Ja wspomniałem nieprzypadkowo o tym, że słońce o 6.16, bo jeśli Państwo pamiętają sygnały dnia w piątek, wówczas to była zupełnie inna godzina, wschód słońca godzinę później w porównaniu z sobotą, to oczywiście po zmianie czasu, o czym przypomina zegar. Także biologiczny, szanowni Państwo. W starej, poczciwej Renacie albo w, w starym, poczciwym jakimś innym modelu samochodu trzeba y, przestawiać ręcznie. No i wyszło, że według starego czasu ci, którzy wstawali zwykle o godzinie drugiej, no to według tego nowego no to musieli wstać trochę inaczej. Teraz jest wszystko zgodnie z czasem, szanowni Państwo. 15 minut po godzinie siódmej. Czas na pytania do naszego gościa. Zaprasza Karol Surówka. Rozmowa dnia. Nasz pierwszy gość godzin nie pomylił. Jest już na miejscu, właśnie chyba zakłada słuchawki. Łączymy się z Radomem na miejscu jest Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie senatorze. Czy wszystko już działa? Dzie tak, oczywiście. Dzień dobry. Witam pana redaktora i się, słuchaczy. Cieszę. To zaczynamy rozmowę. Panie senatorze, czy Amerykanie i administracja Donalda I... Trumpa uczynili w ostatnich tygodniach świat mniej bezpiecznym? No bez wątpienia wszystkie konflikty, które toczą się i to niezależnie kto je prowadzi, one nie są bezpieczne dla i, i świata, czy dla konkretnego regionu świata, więc każda wojna, każdy konflikt jest, niesie za sobą określone niebezpieczeństwa i tak jest również i w tym przypadku. To niebezpieczeństwo... Tutaj u nas, za naszą granicą na Ukrainie to też jest jedno, to... Mamy Bliski Wschód drugi. No takich stref konfliktu naprawdę jest na całym świecie sporo. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy w Libanie doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz. Został natychmiast objęty opieką medyczną. Odniósł obrażenia głowy. Czy powinniśmy zwrócić się do Amerykanów o skuteczniejsze prowadzenie rozmów pokojowych? o Możliwe zakończenie tego konfliktu jako sojusznik? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to zdarzenie, do którego wczoraj doszło wczoraj, to tutaj bez wątpienia no, sytuacja, kiedy są misje pokojowe, a to jest misja onz owska no, ona musi być zabezpieczana przez wszystkich maksymalnie. Takich sytuacji oczywiście nie da się uniknąć. Szczęście, że, że te obrażenia są lekkie i tutaj kieruje. Też te słowa w kierunku żołnierzy 12, bo oni teraz są tam na zmianie, jak również wszystkich żołnierzy rodziny rannego żołnierza, bo przecież rozmawiamy praktycznie przed świętami wielkanocnymi. Tak, ta zmiana zaczęła się dodatkowy bardzo niedawno, stres, bardzo niedawno dodatkowy, dodatkowe obciążenie. Więc panie redaktorze, no taka sytuacja, no niestety to, to też y, y, się zdarzają i, i to też jest y, wliczone y, w zawód y, y, żołnierza ona nie powinna się zdarzać. Powinniśmy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć maksymalnie żołnierzy. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych, bo to jest misja ONZ-owska, również powinna e, zrobić wszystko, aby żołnierze, którzy służą w ramach misji UNIFIL e, czuli się, przynajmniej czuli się bezpiecznie, bo wiemy, że to pogranicze e, izraelsko-syryjskie ono dzisiaj też nie jest bezpieczne, bo, bo Izrael też e, no, prowadzi różnego rodzaju działania dość mocno niekonwencjonalne i agresywne, jeżeli chodzi o swoich sąsiadów. Jeżeli chodzi o ofensywę Iranu wobec... Yy... Jeżeli chodzi o ofensywę Izraela i Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, to niekonwencjonalne to jest dobre słowo. Mamy pewien chaos informacyjny, również z Białego Domu, gdzie słyszymy raz, że wojna w zasadzie jest już zakończona. Dwa, że będzie ona trwała. Słyszymy o tym, że w zasadzie zaraz już cieśnina Ormus będzie odblokowana. Później, że będzie odblokowana, jeżeli tylko Irańczycy przestaną atakować. Coraz więcej jest sygnałów, również ze strony amerykańskich konserwatystów, że ta ofensywa nie była że brakowało tutaj jednoznacznego i skoordynowanego planu. Panie redaktorze, nie wiem co do planów Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa, ale bez wątpienia jest to obszar, który jest bardzo mocno zapalny dla bezpieczeństwa i na Bliskim Wschodzie, ale bezpieczeństwa również światowego. Po pierwsze. Po drugie sprawa Iranu, która jest dzisiaj na tej tapecie światowego bezpieczeństwa. No ona nie zakończy się w bez zaangażowania sił demokratycznych w Iranie, jeżeli można tę opozycję w stosunku do Ayatollahów nazwać taką w pełni demokratyczną, ale bez wątpienia, bez mieszkańców Iranu nic się nie da, nie da zrobić. I tutaj bez, bez, bez wątpienia wysiłki no Stanów Zjednoczonych, ale również wysiłki mocarstw światowych powinny iść w tym kierunku, żeby doprowadzić do do no, działań, które będą, które dadzą Iranowi też taką namiastkę wolnego, wolnego, wolnego kraju. Tylko ja też mam takie dość mocno mieszane odczucia, bo pamięta pan redaktor, pamiętają pewnie również i słuchacze sprawy Afganistanu, kiedy to Amerykanie pod prezydenturą Joe Bidena zdecydowali, że wycofają się tak praktycznie w ciągu kilku tygodni z Afganistanu. Tam też były różnego rodzaju problemy. Bez wątpienia, bez yy, Irańczyków, bez tej demokratycznej części narodu irańskiego, pokój na, w tej części świata nie zapanuje. Czy w wystąpieniu Karola Nawrockiego, prezydenta Polski na konferencji SIPAC w Stanach Zjednoczonych brakowało panu senatorowi tego wątku? To znaczy brakowało tego, żeby Karol Nawrocki poruszył temat wojny w Iranie, żeby mówił o cenach na światowych rynkach paliw, o cenie, którą Polacy też płacą za konflikt wywołane przez Amerykanów. Panie redaktorze, to, to nie był wydaje mi się czas i moment, żeby prezydent Polski wypowiadał się na temat cen, bo, bo z tymi cenami mamy cały czas turbulencje od praktycznie 2020 roku i no to teraz cały te cele czas bardzo coś mocno się dzieje, co, jego obywatele uderzają. Tak, bez wątpienia panie redaktorze, dlatego też pan prezydent jeszcze w samolocie lecąc do, lecąc do Stanów Zjednoczonych podpisał ustawę obniżającą i VAT i, i akcyzę i wprowadzającą cenę minimalną na paliwo. Jakoś tak od piątku rządzący niewiele robią, żeby, żeby ta cena no, na przygotowali te ustawy, właśnie właśnie właśnie podpisał. No tak, panie redaktorze, absolutnie ma pan rację i dobrze się stało, że te ustawy są i są szybko podpisane, tylko w międzyczasie Orlen podniósł cenę paliw na w hurcie o 300 zł na metrze sześciennym. To, to wie pan, no to, to jest tak, że przez podwyżki w czasie weekendu Orlen sobie skompensował praktycznie jedną czwartą tej ceny, która ma być obniżona panie o złotych ja zł na bo, bo słyszałem to wypowiedź ze strony e, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Patrzyłem na ceny hurtowe na światowych rynkach i w Polsce. Ostatni tydzień i na świecie i w Polsce wzrost o 2%. Od wybuchu wojny wzrost e, w hurcie w Polsce e, 47%. Na światowych rynkach 56%. Nie widać tego w danych, żeby Orlen podnosił ceny za diesel na przykład ponad to, co się dzieje na światowych rynkach. Nie znalazłem takich danych. Panie redaktorze, byłoby fajnie y, to, co pan mówi, gdyby się okazało, że to paliwo, które dzisiaj przerabia Orlen, to było kupowane po tych wyższych cenach. Ta cena za paliwo dzisiaj, za baryłkę ropy naftowej, to do Polski przypłynie dopiero za...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 to najpierw Orlen podniósł raz w piątek, późnym popołudniem cenę hurtową o bodajże 13, 130 zł na metrze sześciennym i później w sobotę, już kiedy ustawa była podpisana, o kolejne 170 zł na ja nie metrze widzę danych, sześciennym. żeby w Polsce działo się coś innego niż w innych krajach europejskich, coś innego niż na światowych rynkach. Z tych danych, które ja znalazłem, szukałem ich długo, nie znalazłem informacji o tym, żeby Orlen zrobił coś ponad to, co dzieje się na świecie. Panie redaktorze, ale to można tak tłumaczyć, tylko dzisiaj Orlen jest y, podmiotem gospodarczym, który jest zarządzany przez Skarb Państwa, który, za którego funkcjonowanie odpowiada minister e, energii, y, patrz premier polskiego rządu. I gdy sobie Pan przypomnie, y, wojnę w Ukrainie, kiedy y, też te ceny były galopujące, działania rządu Prawa i Sprawiedliwości były y, praktycznie natychmiastowe. Dzisiaj to, co się stało, i to jest opóźnione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 Przygotowaliśmy, który profesor Czarnek złożył w imieniu Prawa i Sprawiedliwości 9 marca. Panie redaktorze, 9 marca złożyliśmy propozycje tożsame, które dzisiaj e, rząd e, suflował i które, za którymi głosowaliśmy. Panie senatorze, przedstawiciele koalicji, przedstawiciele rządu, jak uzasadniają termin wprowadzenia e, tej ustawy, właśnie powołują się na różne e, Programy osłonowe, które wprowadzało Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy politycy koalicji tłumaczą... Nie chcieliśmy tego robić tak jak PiS, czyli szybko i potem z koniecznością poprawiania tego ciągle. Tak jak z ustawami osłonowymi czy w, z m, Polskim Ładem na przykład. Tak to tłumaczy koalicja. Panie redaktorze, no. można to parafrazując, by, można powiedzieć parafrazując, że na złość babci uszy sobie odmroszę. No, no, jeżeli coś zostało przetestowane zarządów Prawa i Sprawiedliwości i zostało to pozytywnie o, o, odebrane przez społeczeństwo i na pewno no, koalicja y, tego bardzo mocno nie ulżyło. Ich zdaniem to był chaos i za szybko i no, niechlujnie. chaos, No to no wie pan, no, no to dzisiaj mamy tak, że tak, zbiera się Sejm, przygotowuje, przepracowuje ustawę, zbiera się w trybie pilnym Senat w ciągu 38 godzin, przepraszam, 38 minut przyjmuje ustawę. Prezydent podpisuje ustawę jeszcze w samolocie i od piątku nie dzieje się praktycznie nic. Mamy sobotę, mamy niedzielę, dzisiaj poniedziałek rano, a my dowiadujemy się, że no może jutro będą jakieś decyzje podjęte, bo muszą być rozporządzenia wykonawcze. Co oni nie wiedzieli, że trzeba rozporządzenia przygotować i one muszą przejść konsultacje międzyresortowe. Przecież takie rzeczy to się dzisiaj y, robi na, za pośrednictwem y, poczty elektronicznej ustalenia międzyresortowe. To jest po prostu ściema, jest, panie redaktorze. Do, dodam tylko, że projekt ustawy został już opublikowany w dzienniku ustaw. Zapowiedź tak, koalicji oczywiście. jest taka, że przed świętami te ceny mają być o złote 20 na litrze niższe. Taka jest... Y Odpowiedź koalicji. Więcej w drugiej części naszej rozmowy Wojciech Skurkiewicz były wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Dobrego Radio. Dobrego dnia. 27 po siódmej. Jedynka. To jest radio. Kolejna rozmowa dnia o godzinie 8.15. Wówczas naszym gościem będzie Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. A jeszcze w tej godzinie będziemy rozmawiać z Andrzejem Grabowskim, naszym specjalistą od skoku, który widział ten ostatni skok Kamila Stochatusz przed przejściem na sportową emeryturę. Zapytamy także o powrót do kadry skoczków Austriaka Stefana Horngahera. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 7.29, 22, 139, 22, 02 w sprawie podziału obowiązków tych przedświątecznych. Szczerze, to czy jest się w związku, czy się nie jest w związku, to mam coś takiego, że po prostu lubię czystość. No u mnie jest zawsze ten porządek i, że tak powiem, czy sprzątam u teściów, czy sprzątam u rodziców, lubię sprzątać i uważam, że warto mieć czystość nie tylko w domu. W każdym miejscu, więc także apel do tych, co śmietną w lasach, jak i nad wodami. Sprzątajcie po sobie. To może pan by do garażu przyjechał? Nie, proszę pana, ja już już po. Pan już? Już po. I się pan nie chwali? No, jakoś tak. Ach. To pierwszy etap na razie. <głos> ale już można tam wejść. Co prawda jeszcze nie parkować, ale już można wejść. 7 30. W aktualności Paweł Zieliński. Bezpieczeństwo żołnierzy PKW Liban jest najważniejsze. Częściowo, czasowo zostaną ograniczone patrole polskich żołnierzy. Taką decyzję podjęto po wczorajszym incydencie na południu kraju. Po wybuchu miny pułapki niegroźnie ranny został podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej. Były wicerze w Monus, anator PiS Wojciech Skurkiewicz, podkreślał w jedynce, że społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, by do takich incydentów nie dochodziło. Powinniśmy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć maksymalnie żołnierzy. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych, bo to jest misja onz TOSKA. Również powinna zrobić wszystko, aby żołnierze czuli się bezpiecznie. Rządowy pakiet paliwowy wszedł w życie, zakłada obniżkę akcyzy i podatku VAT na paliwa, wprowadza też mechanizm ustalania ceny maksymalnej. Jutro obniżki powinny być widoczne na stacjach. Opozycja krytykuje jednak rząd. Prawie miesiąc opóźnienia. A rządzący podkreślają, że winnym tej sytuacji są ci, którzy wojny na Bliskim Wschodzie rozpętali. Polakom przychodzi płacić cenę za wojnę, za piekło, które nie my rozpętaliśmy. Ważne zmiany w prawie ruchu drogowym od dziś obowiązują wyższe kary za tak. Tzw. drift, czyli celowe wprowadzanie pojazdów w poślizg i jazdę na jednym kole jednośladem. Kierowcy stracą za to prawo jazdy na trzy miesiące. Wysokie kary, zatrzymywanie praw jazd, dowodów rejestracyjnych przynosi skutek. Kamil Stok zakończył karierę skoczka narciarskiego. Ostatni skok oddał w słoweńskiej pelnicy. Chyba nie da się tego opisać słowami, tych emocji, które we mnie były Sportowiec ma na swoim koncie m.in. trzy złote medale olimpijskie i dwie kryształowe kule za zwycięstwa w Pucharze Świata To najważniejsze dni w kościele katolickim, niedzielą palmową rozpoczął się Wielki Tydzień Ten Wielki Tydzień ma w sobie też aspekt taki mobilizacyjny, człowiek czuje, że już ta kolejna niedziela to już będzie Wielkanoc Od Wielkiego Czwartku kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa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 śmietną w latach, jak i nad wodami, sprzątajcie po sobie. Sprządajcie po sobie, bo jak będziecie mieć mało szczęście, tak jak pewien 48-letni mieszkaniec powiatu Bełchadowskiego w Łódzkiem, no to można, jak to mówi teraz młodzież, beknąć albo odpowiedzieć za to. no Facet porzucał zużyte opony, elektroodpady w rzece Warcie. I, i, no i teraz, no, przyznał się, wyraził, wyraził skruchę, no ale tak czy inaczej kara go czeka. To po ptokach już. No. A jeszcze za zakopywanie tych śmieci mm. jest jeszcze wyższa kara i dobrze. I bardzo dobrze. Szanowni Państwo, sprawdzamy co tam za oknem, co tam za szybą. Zdecydowanie chłodniej niż w weekend, no i ten początek tygodnia rzeczywiście będzie chłodniejszy, i to możemy już odczuć dziś o poranku minus 2 miejscami temperatura spadła przy gruncie jeszcze bardziej. A w ciągu dnia podskoczy no na pewno nie na 20 jak w sobotę, tylko do 12. We wschodniej połowie kraju nam najcieplej 10-12 stopni. Na zachodzie najchłodniej 6-7, na pozostałym obszarze od 8 do 10 stopni. Co nas czeka na niebie, zachmurzenie duże i całkowite. We wschodniej połowie kraju może padać deszcz, przejaśnienia na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowane ciśnienie spada teraz na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Wiatr e, hen wysoko w górach silniejszy, nawet w Sudetach do 110 km na godzinę.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 Pamiętam wtedy przed czterema laty: bramki strzelali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w tym meczu ze Szwecją, czyli tak jak w tym ostatnim z Albanią. Czy jutro będzie podobnie? I, i czy nasi będą świętować? Miejmy nadzieję. Znaczy, na pewno będą świętować za tydzień. w niedzielę. No, za niecały. No. Po pierwsze, ekonomia. Pytanie, A nie bez... tylko w jakich humorach. No właśnie, Bożej Prośniewski sprawdził szanowni państwo ile te święta będą nas kosztować, yy, czyli tak tradycyjnie cena koszyczka wielkanocnego tak to mniej więcej wygląda. Tak, tak? się przyjmuje yy, w tych obliczeniach wielkanocnych. Mówiąc o wydatkach, przyjmuje się właśnie cenę koszyczka wielkanocnego. Chodźmy na to, spojrzymy nieco szerzej, bo z różnych badań wynika, że Polacy na wydatki związane z wielkanocą planują przeznaczyć kwotę rzędu między 200 a 500 zł. Najczęściej to są sumy zbliżone do tych z ubiegłego roku, no ale są i tacy, a to jest grupa między 13 a 21%, którzy planują ściąć koszty i wydać mniej. A jak te deklaracje mają się do rzeczywistości? Posłuchajmy. Przy świątecznym stole spotkają się cztery osoby. Wydaje mi się, że 400 zł na dwa dni świąt to będzie idealna kwota. Wydaje mi się, że około 500 zł będę musiała przeznaczyć, żeby upiec jakieś ciasto, przygotować składniki na sałatkę. Z półtora tysiąca to na pewno oboliczna rodzina jest. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, piętnaście osób. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że na święta zostałem zaproszony i do swoich rodziców i do teściu, więc finansowo odczuję tylko koszt paliwa. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem i, I razem piętnaście, piętnaście mamy. Potężna rodzina. Natomiast jeśli chodzi o koszty paliwa, no to akurat w tym roku to może być taka główna świąteczna bolączka Polaków i choć zapewne od jutra będziemy tankować już znacznie taniej z uwagi na wejście w życie programu CPN. Ale co znaczy od jutra? Czy od 6 rano? Czy będziemy musieli się wstrzymać z tym tankowaniem chyba 9 do 9? To zależy od tego jak stacje benzynowe będą gotowe na wdrożenie tych przepisów które obniżają akcyzę. A to wystarczy i tak po prostu tylko zmienić tam na tych wyświetlaczach. Okazuje się, że to nie jest aż takie proste jak mogłoby się wydawać i oczywiście te ceny będą od jutra trochę niższe, bądź sporo niższe, bo mówi się nawet, że będzie taniej o ponad złotówkę, choć i tak będzie drożej niż w ubiegłym roku, kiedy to średnia cena benzyny oscelowała gdzieś w okolicach 5 zł i 90 groszy za litr. Ale wracając do meritum i wydatków świątecznych Polaków, wskazane przed chwilą y, kwoty, jak mówi Karolina Łuczak z Provident Polska, pokazują, że większość z nas planuje podejście do tegorocznych wydatków wielkanocnych w sposób racjonalny i umiarkowany.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 i jak dodaje analityk, średnio za produkty do tak zwanego koszyczka wielkanocnego w tym roku zapłacimy o 1% więcej niż przed rokiem. A sami Państwo słyszeli, że dla właścicieli stacji paliw to obniżenie cen jest problemem, natomiast w drugą stronę to jest rzeczywiście tak. Nie? No takie jest życie można by powiedzieć. A to też taka prośba do naszych słuchaczy, taka prośba o monitoring, żeby sprawdzali, żeby dzisiaj rzucić okiem na, na ceny na tej stacji, na której zwykle tankują. I zobaczyć jak I... cena będzie jutro, albo no jutro nam sobie... do tego tematu po 7.30 też wrócimy i będziemy monitorować sytuację na polskich stacjach. że Będziemy wracać. Błażej Prośniewski, dzięki okay. wielkie. Do słyszenia już za chwilę Andrzej Grabowski, który widział ostatni skok. Polski Radio, program pierwszy, 7.43. Program pierwszy Polskiego Radia. Do świąty coraz mniej czasu. Wielkanoc to jest wielkie przeżycie religijne i czas, który przeznaczam. Czas, który przeznaczam wyłącznie dla najbliższych. Tak mówił swego czasu w jednym z wywiadów Kamil Stoch. Odpoczywam wtedy pod każdym względem. Od teraz staje się czasu na odpoczynek będzie miał znacznie więcej, bo od dziś jest na sportowej emeryturze. Jak ten pierwszy dzień emerytury będzie wyglądał, no to pan Kamil planował już wczoraj. Stanę rano.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 Dzień dobry, kładam się. Nie widziałem, choć domyślam się, do której piekarni poszedł, bo tu wielkiego wyboru nie ma. Natomiast wczoraj jeszcze Kamila spotkaliśmy po południu na mm -hmm. obiedzie i taki nawet był towarzyski względem dziennikarzy, więc, więc tutaj, tutaj, tutaj energia wciąż jest, zapał wciąż jest, ale, ale tak, nie, nie męczyliśmy go już po konkursie. Ale słuchaj, to rzeczywiście teraz odpocznie także i od y, dziennikarzy. Teraz dziennikarze dadzą mu spokój, już nie będą w, zabiegać o wywiady? No myślę, że będą zabiegać, bo po zakończeniu kariery przez taką postać to tam pewnie telefony czy do Kamila czy do jego żony Ewy to się będą urywać natomiast nie, nie sądzę żeby oni byli jacyś teraz przesadnie chętni do jakichś wszelakich rozmów, bo Kamil jest no, to było słychać też w ostatni, tak bardzo, bardzo mm, zmęczony tymi ostatnimi miesiącami będzie potrzebował pewnie przynajmniej kilku tygodni by trochę się wyregulować, dojść do siebie, ochłonąć po, po trudach tych, tych, tych, tych, tych miesięcy i, i pewnie raczej gdzieś znikną w przestrzeni. Mieli w planach to, żeby teraz chwilkę odpocząć, przeorganizować się, pojechać gdzieś do ciepłych krajów na, na chwilkę i zacząć na dobre to nowe życie. No właśnie, a to nowe życie naszych słuchaczy pytamy. Niektórzy widzą Kamila w roli komentatora sportowego, może trenera, a może prezesa. Kamil podczas takiego spotkania, tutaj, które było w sobotę w Krańskiej Gorze, które współprowadził Roman Jarek, został tak poniekąd sprowokowany przez, przez swojego kompana i jednocześnie człowieka, który jest trenerem w klubie Ewenement Zakopane, czyli czyli klubie Kamila Stocha przez Andrzeja Zaryckiego i Kamil wtedy żartował, że jemu się bardzo marzy, by być asystentem trenera Andrzeja Zaryckiego, więc no chyba wydaje się taka, taka rola dla, dla Kamila Skrojona na, na, na, na ten etap, czyli intensywna praca w swoim klubie, może nie w roli takiego trenera, stricte młodzieży, ale takiego doradcy, takiego mentora. Na przykład Gregor jest w, w podobnej roli często i się świetnie sprawdza. Dobrze wiemy, że jest takim mentorem dla Stefana Embachera. I kto wie, właśnie może dla takich nastolatków Kamil Stoch będzie wybitnym mentorem, o tym zresztą, więc myślę, że, że to jest droga, na której Kamila możemy spotkać. Raczej chyba jeszcze nie, nie praca komentatorska, ale, ale może jakieś występy jako ekspert w telewizji. To, to, to nie jest wykluczone. Też. Czy ty jesteś na stołówce w jakiejś restauracji, bo słychać jakieś odgłosy kuchenne? Nie, nie, nie, to jeszcze nie to, to jeszcze nie to. To, to, to nie jest miejsce, gdzie mogę spotkać Kamila Stocha. Kamil Stoch śpi w innym hotelu. E, słuchaj, a czy gdzieś tam y, widziałeś po drodze, bo Kamila Stocha tak, a innego pana na S, a w zasadzie na S, Stefan, Stefan Horngacher. Stefana Horngachera też dziś nie spotkałem. Wczoraj y, pamiętamy taką scenę, kiedy w, y, kiedy w gnieździe trenerskim żegnał się ze wszystkimi, no ale jesteśmy ciekawi, czy tak. To, to pożegnanie to jedno, a tu nagle się okazuje, że chyba takie częściowe to pożegnanie No bo słuchaj, u nas no to... się mówi w, w mediach sportowych tutaj w Polsce, no one żyją tym, że Stefan Horngacher, czyli ten, który także z Kamilem Stochem yy, yy, odnosił sukcesy, że wraca do polskiej kadry Czy to jest potwierdzone już na 100%? Potwierdzono na 100% nie, ale rzeczywiście słychać z różnych miejsc o, o tym, że ten powrót ma nastąpić. Raczej nie sądzę, by to był powrót w roli trenera. Stefan Horngacher zresztą od dawna zapowiadał, że... E, Teraz nie chciałby już po tej pracy trenerskiej z reprezentacją Niemiec tak dużo podróżować, bo jednak przez tyle lat mm, jeździł mnóstwo. Jako zawodnik wcześniej, potem jako trener. Teraz bardziej chciałby skupić się na tym, co u niego w domu, a, a wiemy, że, że, że mieszka w Niemczech. Więc to byłoby dość zaskakujące, gdyby nagle został trenerem. Z drugiej strony bycie dyrektorem sportowym takiego dużego związku też jest mocno angażujące. Więc sam jestem ciekaw, w jakiej roli ostatecznie znajdzie się Stefan Horngacher, bo może to jest jakaś rola bardzo nieoczywista, taka trochę nie, nieukierunkowana. Może jakiegoś konsultanta, chociaż wszystko raczej wskazywałoby na, na jakąś poważniejszą rolę. Tutaj słychać, że, że też Michal Doleżal ma, ma zostać w Polsce na przykład, który teraz przecież przez dwa lata prowadził Kamila Stocha. No dużo się może dziać w polskich, w polskich skokach. Więcej y, mamy się dowiedzieć po świętach, czyli w przyszłym tygodniu gdzieś mniej więcej. Adam Małysz zapowiadał, że po świętach Polski Związek Tarciarski zorganizuje konferencję i nam wszystko powie, także czekamy. W jakiej roli będzie mm -hmm. Stefan chorąg A więcej także, szanowni państwo, i w Kronice Sportowej, na którą już teraz zapraszam w imieniu Andrzeja Grobowskiego i całej reprezentacji jedynkowej, która była obecna w planicy. Bardzo wam dziękujemy i wracajcie ostrożnie do ojczyzny. Dziękuję. Też będziemy tęsknić Też będziemy tęsknić Znowu słyszę jak ktoś obok skarży się, że kiedyś było lepiej, czy wydarzy się dziś cokolwiek, co wspominałeś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 Będziemy tęsknić, też będziemy tęsknić Skoro każdy dzień przytrafia się tylko raz Może dobrze byłoby się wziąć w końcu w garść, pozbierać wspomnienia na później. Więc po Sezon Skoków Narciarskich już za nami. Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Anna Małysz, nie ukrywa, że polskie skoki potrzebują rewolucji. Zapowiada zmianę, która może przewrócić biało-czerwonych do światowej czołówki. W Eurosporcie powiedział ostatnio, nie zdradzę teraz, jaka to jest niespodzianka. Nie chcę zapeszać, tak mówi prezes. Słuchaj, bo tak sobie pomyśleliśmy, bo nie, niektórzy nasi słuchacze sugerują, że Kamil Stoch też może zostać prezesem. Albo współprezesem, bo świat polityki da, zna. Takie prawda? rozwiązanie. Partia Razem ma dwóch współprzewodniczących. Aha. A który jest ważniejszy? Jak jest współ, Ta. to nie może być. Ta. No niby, niby powinni być tak samo ważni, chociaż hmm. rzeczywiście raczej kojarzy się Adriana Zandberga, hmm. być może nawet hmm. um, Aleksandra Owca um, raczej jest tutaj mniej znana. Nie wiem, no, jeżeli chodzi o współprzewodniczenie w, w, w Polskim zwi Związku, Narciarstwo, tak? Dobrze, tak. Ja się bardzo dobrze znam na sporcie. No to nie, no to chyba tutaj ta chwała byłaby tak samo wysoka. Ale na Lewicy też przecież, prawda? Bo tam było swego czasu... Tam było współprzewodniczenie, ale teraz, jeżeli dobrze się orientuję, to w tych, na czele tych struktur już stoi tylko jeszcze raz Tylko. Ale wcześniej był współ. Był a, współ. A teraz jest full. Teraz jest full. Teraz jest full. Pewnie może w, w skokach też by się tak mogło skończyć. Jeden. Polskie Radio. Nie powiem, że full czasu zostało do ósmej, bo tylko 7 minut, po ósmej piętnaście nasz kolejny gość. Tak jest, Janusz Cichoń, Koalicja Obywatelska. O paliwach będziemy rozmawiali, bo to też ekonomista jest. Znów będziesz obok, bo jak inaczej może być? I wtedy powiesz słowo mi, którego data. Zadzwonisz, wiesz, nie, zadzwonię też już nie, będziemy oklonni. Program pierwszy i sygnał dnia za 4,5 minuty, godzina 8. Polskie Radio 1.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 10 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena przed 19,99. Więcej na Carrefour.pl Reklama Ogłoszenie społeczne Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację.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 Radio kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Duży ruch samochodów na małopolskim odcinku A4. Korki bardzo możliwe są między Targowiskiem a Podłężem i na krakowskiej obwodnicy, czyli też na A4 od Łagiewnik do Tyńca, zwłaszcza w kierunku Katowic. Korki też na dojazdach do Wadowic, od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej. W Małopolskiem zwalniamy też przejeżdżając 75 piątką przez Niepołomice i dojeżdżając do miejscowości Pobiednik. Poza tym w Śląskiem spory ruch na trasie 81 z Katowic do Mikołowa. Na 86 z Podwarpia do Sosnowca czy też na trasie 79 z jawożna do Mysłowic. Na drodze numer 20 więcej pojazdów napotkamy jadąc z Egiertowa do Żukowa i tam korki też są niestety bardzo możliwe. Na S7 na południowej części trójmiejskiej obwodnicy powoli poruszamy się w kierunku Elbląga od węzła Gdańsk-Lipce prawie do węzła Gdańsk-Port. Na S7 też są problemy na wysokości Gdyni między węzłami Chważno i Gdynia-Wielki Kack. To szósty kilometr. Po tym, jak auto osobowe zderzyło się z busem, zablokowany jest jeden pas na trasie do Łodzi. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W miejscu, gdzie z A1 przejeżdżamy na S6, czyli na wysokości Rusocina. Sporo pojazdów w kierunku północnym i tam też korki są niestety bardzo możliwe. Ale dobre wieści o poranku też już się pojawiły. To a propos S11. -ki. Zakończyły się utrudnienia przy dojeździe do Poznania ze Środy Wielkopolskiej, konkretnie między Środą a Kurnikiem. Była wcześniej blokada po zderzeniu busa z samochodem osobowym, a poszkodowana w tym zdarzeniu została jedna osoba. Teraz do Poznania przez okolice Kurnika już powinniśmy jechać bez kłopotów. A na wieści od państwa niezmiennie czekamy pod numerem Radia Kierowców 22 513 11 11.